Minęła dziesiąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. W aktualności jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Nowy sojusz militarny Polski z Francją. W Gdańsku spotkanie Emmanuela Macrona z Donaldem Tuskiem. Kwestia bezpieczeństwa, współpracy militarnej to będą kluczowe kwestie. Ugrupowanie postępowa Bułgaria z większością do samodzielnego rządzenia prorosyjskie, eurosceptyczne ugrupowanie wygrało wybory w Bułgarii. Amerykańska delegacja w drodze irańska nie wiadomo czy weźmie udział. Świat czeka na spokój na Bliskim Wschodzie. Rozmowy pokojowe mają odbyć się jutro. będzie pierwsze takie spotkanie po podpisaniu umowy zacieśniającej polsko-francuską współpracę. Dziś w Gdańsku odbędzie się międzyrządowy szczyt obu krajów z udziałem premiera Donalda Tuska i prezydenta Emmanuela Macrona. Najważniejsze sprawy do omówienia to współpraca militarna, bezpieczeństwo, w tym energetyka oraz atom. W Gdańsku jest Agata Król. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak będzie przebiegało to spotkanie? Do spotkania dochodzi w Dniu Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Do jego rozpoczęcia pozostały 2,5 pół godziny. Powitanie francuskiego przywódcy przez szefa polskiego rządu zaplanowane jest na godzinę 12.30, a później spotkania najpierw obu polityków, a następnie delegacji krajowych. W jej skład wchodzą ministrowie odpowiedzialni za obronę, sprawy międzynarodowe, energetykę i kulturę, a tematy to stosunki i polsko-francuskie i transatlantyckie, w tym również europejsko-amerykańskie, obronność, energetyka i bezpieczeństwo. Mamy z prezydentem Macronem bardzo podobne poglądy. W jaki sposób budować siłę Europy, w jaki sposób budować suwerenność Polski, Francji i Europy i jak współpracować nad bezpieczeństwem, także przy wykorzystaniu potencjału nuklearnego Francji. Kwestia bezpieczeństwa, współpracy militarnej to będą kluczowe kwestie. Mówił premier Donald Tusk. Mają również zostać poruszone sprawy odstraszania nuklearnego, programów zbrojeniowych i budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Zapowiadane jest podpisanie porozumień w dziedzinie technologii satelitarnych i łączności wojskowej. A Przesłuchiwać się słowom obu polityków będzie Agata Król. Teraz dziękujemy za relację. Kijów z niepokojem obserwuje wyniki wyborów w Bułgarii. Z danych z ponad 80% komisji wyborczych wynika, że ugrupowanie postępowa Bułgaria Zdobędzie w parlamencie większość do samodzielnego rządzenia. Według nich Rumen Radev ma prawie 45% poparcia. Jako prezydent był przeciwny wspieraniu Ukrainy i namawiał do negocjacji z Rosją. Z jednej strony przywraca to stabilność tamtejszej sceny politycznej, z drugiej jednak nie wiadomo jaka będzie polityka wsparcia dla Kijowa. Bułgaria jest ważnym producentem amunicji i brak dostaw takiego sprzętu z tego źródła byłaby dla walczącej Ukrainy poważną stratą.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 Zmiany prawdopodobnie wyprzedził Gerb. Piotr Piętka, Polskie Radio. Spór w Prawie i Sprawiedliwości jest sporem o przywództwo. Tak uważa Tomasz Rzymkowski, poseł niezrzeszony w Polskim Radiu 24 odniósł się do sytuacji w pisie po założeniu Stowarzyszenia Rozwój Plus przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Ja jako historyk prawa bym to nazwał spór o primogeniturę. No to kto będzie przywódcą w przyszłości formacji o nazwie Prawo i Sprawiedliwość, to nie jest spór ideowy, to nie jest spór programowy, bo gdyby to był spór programowy, to by panowie dyskutowali na argumenty. Dziś Mateusz Morawiecki ma się spotkać z Jarosławem Kaczyńskim. Według zapowiedzi rozmowa ma dotyczyć założonego przez byłego premiera Stowarzyszenia Rozwój Plus. Do organizacji zapisało się kilkudziesięciu działaczy PiSu. Jarosław Kaczyński zagroził, że nie znajdzie się dla nich miejsca na listach wyborczych PiS. To są aktualności jedynki. Pakistan negocjuje z USA i Iranem, by doprowadzić do jak najszybszego rozpoczęcia rozmów pokojowych. Agencja IP przekazała, że mogą rozpocząć się one jutro. Irańskie media zapowiadają, że przedstawiciele Iranu nie pojawią się w Islamabadzie. Amerykańska delegacja jest z kolei w drodze do Pakistanu. W ostatnich godzinach przed planowaną kolejną rundą rozmów obydwie strony ponownie poróżniła kwestia cieśniny Ormus. Według Iranu amerykańska blokada irańskich portów stanowi naruszenie porozumienia o zawieszeniu broni. USA potępiły z kolei ostrzeżenia dwóch tankowców, które chciały przepłynąć przez cieśninę. Polska jest przygotowana na ewentualne przedłużenie się kryzysu na Bliskim Wschodzie. Nawet jeśli sytuacja jest tak dynamiczna, mówił w Polskim Radio 24 wiceminister rozwoju i technologii. Michał Baranowski wskazał na program CPN. Ceny paliwa niżej. Jesteśmy gotowi do tego stopnia, jak wszyscy mogą być gotowi. Mamy stabilność, jeżeli chodzi o dostęp do paliw. wprowadzony przez rząd program CPN też przekłada się na, na ceny paliw. A te są jedne z najniższych ceny. Ich są jedne z najniższych w Europie. Dziś w południe poznamy ceny paliw, które na stacjach zobaczymy jutro. To był aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Pogoda. Nad Polską dziś przewaga chmur, z których na zachodzie i południu może przelotnie popadać. Najwięcej słońca pojawi się na północy kraju. Na termometrach teraz od 4 stopni miejscami w rejonach podgórskich, 6-7 na wybrzeżu, do 10 w centrum. Wiatr chwilami porywisty, a na barometrach w Warszawie 1000 hektopaskali. Na program zaprosił jego sponsor, Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia autoglas zmienia.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 Over me too, yeah Seems like my time i Pani Ewa. Panie redaktorze, jaki jest telefon do Pani Mecenas w sprawie Spółdzielni Mieszkaniowych albo Wspólnot? 22 645 22 66 22 645 22 66 i proszę nie marnować czasu. Dzwońcie Państwo teraz, bo za paręnaście minut Panią Mecenas zaproszę do naszego studia. O tym dziś, ale nie tylko, bo są inne tematy. To są cztery pory roku w Radiowej Jedynce. pory roku. Bo będziemy w tej godzinie także rozmawiali o stuleciu radiowej jedynki. Bardzo dziękujemy za sobotni koncert w sobotnie popołudnie. Ten wspominający naszą historię. Coś tam się pojawiło nowego. Dziękujemy za to, że byliście z nami, że słuchaliście, że włączyliście radio. A w tym tygodniu specjalna seria podcastów o historii jedynki od Kulis i Grzegorz Kalinowski pojawi się w naszym studiu. Po godzinie 11:00. uwaga, mistrz polski, mistrz świata juniorów w kategorii jazda agresywna na rolkach. Wiedzie na tych rolkach do naszego studia. A już zaraz druga podpowiedź w naszej zagadce. Dobrych rozwiązań nie widzę, specjalnie się nie dziwię, bo pierwsza podpowiedź była trudna. Może ta druga coś Państwu rozjaśni. I have a pen. I have a apple. A uh, apple pen. Dla pracowników pralni to często powód, dla którego raz jeszcze sprawdza się kieszenie, a dopiero potem maszyna idzie w ruch. Tak. po, a 72 151. Pod tym numerem czekam na odpowiedzi. Nagroda to taki specjalny plecak. To nie jest zwykły plecak, tylko to jest plecak idealnie dopasowany do tych skrytek w samolocie i do wymiarów zgodnych z przepisami. I w tym plecaku... I jeszcze coś będzie, to się nazywa 2 w 1, 72, 151. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolucję. Czas ani dnia nie zmieniłbym. Może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym zmienił. 22 645 22 66. Telefon wyłączony, a dzwonił. Na jakiej podstawie spółdzielnia może doliczyć u mnie na przykład 100 zł za to, że mam dostęp do ciepłej wody. Oprócz tego oczywiście mam rachunki za zużycie wody, ale taki to jest opłata stała tak zwana. Czy jest zgoda przepisami, aby w budynku mieszkalnym była uruchomiona firma prajnicza robiąca usługi zewnętrzne? Jestem członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Jedna osoba do Rady Mieszkańców zrezygnowała i nagle zarząd spółdzielni pisze maila do mieszkańców, że się pojawiły dwie kandydatury, nie ogłaszając w ogóle naboru na nowych członków Rady Mieszkańców dla wszystkich mieszkańców. Czy to jest naruszenie prawa? Czy to jest zgodne z prawem, aby metraż piwnicy był wyliczany do metrażu mieszkania? Pani mecenas, Janna Milczarska, adwokat ponownie w naszym studiu, może najpierw rozróżnimy wspólnota mieszkaniowa i spółdzielnia mieszkaniowa. To różnica jest jaka? Bo ludziom się to widzę miesza. Raz mówią tak, tak, raz mówią tak, a myślą pewnie jeszcze o czymś innym czasami. Tak i chciałabym właśnie tutaj ten wątek przede wszystkim poruszyć, ponieważ był tu również jeden telefon, gdzie została mi zwrócona uwaga, że powiedziałam nieprawidłowo na antenie, w jaki sposób głosuje się uchwały. Ale pani dobrze powiedziała. I ja powiedziałam dobrze, ponieważ dotyczyło to spółdzielni. Natomiast oczywiście przez to, że temat dotyczy zarówno wspólnot, jak i spółdzielni, to, to powstała pewna nieścisłość. Otóż wspólnota Wspólnota mieszkaniowa jest to wspólnota właścicieli mieszkań, tak zwanej pełnej własności mieszkań. Czyli mhm. kiedy kupujemy mieszkanie, to mamy własność zarówno naszego lokalu, jak i części gruntu, na którym ten budynek, w którym nasz lokal się znajduje, jest posadowiony. I Natomiast... ci właściciele dogadują się razem i tworzą wspólnotę. To znaczy, wspólnota mieszkaniowa jest, że tak powiem, z urzędu od mhm. razu. Tak? Jeżeli jest tak, że jest ileś mieszkań, kilka mieszkań, nieważne jak dużo. Jak są trzy, to to jest tak zwana mała wspólnota mieszkaniowa. Jak jest powyżej trzech mieszkań i powyżej trzech właścicieli mieszkań, to wtedy mamy do czynienia już ze wspólnotą mieszkaniową, w której ustanawiamy zarząd, y, który ma prowadzić sprawy współdzielni. Mhm. Y, y, przepraszam, wspólnoty, wspólnoty. mieszkaniowej. Wspólnoty, wspólnoty, Natomiast tak. y, jeżeli chodzi o spółdzielnie mieszkaniowe, to to nie my, jako członkowie spółdzielni, jesteśmy właścicielami mieszkań, ponieważ spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu nie jest pełną własnością. Jest to ograniczone prawo rzeczowe. I ziemi pod budynkiem też nie mamy. I ziemi pod budynkiem też nie mamy. Właścicielem tego budynku jest spółdzielnia mieszkaniowa. I to są, to, to, to są takie podstawowe, te pierwsze różnice i z nich dalej są kolejne, ponieważ działamy, zarówno spółdzielnia mieszkaniowa, jak i wspólnota mieszkaniowa działają na dwóch różnych podstawach prawnych. Spółdzielnia mieszkaniowa Mieszkaniowa działa w oparciu o prawo o spółdzielniach mieszkaniowych, mhm. natomiast, ustawa taka jest, natomiast wspólnoty mieszkaniowe działają w oparciu o, ustawie, y, o ustawę o własności lokali. Albo o, w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli mamy do czynienia z tak zwaną małą wspólnotą, czyli do trzech lokali. I teraz jak mamy to głosowanie w spółdzielni mieszkaniowej, po prostu ci, którzy przyszli, oczywiście tak właściciele, inaczej, ci, którzy mieszkają członkowie w tej mie członkowie spółdzielni, spółdzielni tak. tak. Członkowie to nie ktokolwiek. Czyli jak zaproszę znajomą, to ona nie może, to ja nie. muszę pokazać, że to ja jestem ja. Tak, można, tylko członkowie spółdzielni mogą brać udział w zgromadzeniach i w głosowaniach. Ewentualnie mogą robić to przez pełnomocnika. I większość głosuje. I, znaczy I wtedy ci, tak. co tak. są obecni, zwykła większość głosuje uchwałę. Natomiast w wspólnocie? we wspólnocie mieszkaniowej czegoś takiego jak kworum rozumiane jako liczba osób koniecznych koniecznie obecnych Aha. na zebraniu, czegoś takiego nie mamy. Natomiast jest, jeżeli uchwała ma być skutecznie podjęta we wspólnocie mieszkaniowej, to musi za nią zagłosować więcej niż połowa właścicieli. A jak nie przyjdą? Jeśli nie przyjdą, to wówczas y, jest możliwość zbierania tych głosów nad uchwałą w trybie indywidualnego zbierania głosów. Czyli, Czyli... ktoś chodzi z kartką tak. i na przykład mówi, czy pan, pani jest za albo Dokładnie przeciw, to proszę tak. mi tu podpisać, zaznaczyć, że i tak zbieramy głosy. Tak. Zarząd wspólnoty wtedy decyduje A. o tym, że trzeba zbierać głosy w trybie takiego indywidualnego zbierania głosów, bo tylko wtedy będzie miał skutecznie podjęte uchwały. Bez przekroczenia progu tego 50% mhm. faktycznie nie da się podjąć uchwały. I stąd tutaj wcześniej nam na antenie się pojawiła ta yy, powiedzmy nieścisłość w tym sensie, że rozmawialiśmy czy trochę, o, spółdzielniach, tak, trochę wspólnotach, o wspólnotach. Nie trochę państwo trochę o wspólnotach, natomiast to są dwie różne e, instytucje, które opierają się na dwóch różnych reżimach prawnych. Mm, dobra, pani mecenas, no, proste pytanie tych, które były tu nagrane na tej taśmie. O, dzwoni pani, mówi pralnie i tam robią. To nie musi być pralnia, no, może być restauracja hałaśliwa, działająca jakiś sklep mhm. i tak dalej. Czy ja się mogę nie zgodzić, czy tak naprawdę... I tu znowu. Nic nie mam do gadania, a ja mieszkam nad tym bezpośrednio. A tu, I tu znowu to zależy, czy mamy do czynienia y, ze wspólnotą mieszkaniową, czy mamy do czynienia ze spółdzielnią mieszkaniową. Aha. Ponieważ bo, w spółdzielni bo. mieszkaniowej y, o tym komu wynająć lokale usługowe czy jakieś pomieszczenia gospodarcze które są gdzieś tam przy klatkach schodowych decyduje po prostu spółdzielnia mieszkaniowa nie musi pytać mieszkańców o zgodę na to żeby tam komuś wynająć Czyli taki lokal Czyli spółdzielnia może i nie, mogłaby zapytać ale jak ja nawet bym powiedział że nie to oni i tak mogą to zrobić Mogą to, to zrobić natomiast jeżeli się Aha. okazuje że ta działalność jest yy, i może najpierw jeszcze powiem a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej takie decyzja o wynajęciu y, lokalu na jakąś działalność to jest decyzja, którą podejmują wszyscy y, członkowie tej wspólnoty. Mhm. I oczywiście też się może zdarzyć, że ten, kto mieszka, będzie mieszkał najbliżej tego lokalu będzie usługowego, mówił nie, będzie, mieszkał, tak. Tak, będzie mówił nie, a cała reszta będzie mówiła tak. Bo chce mieć sklep obok. Na przykład. Tak. No i wtedy zostanie przegłosowany. Y, jeżeli uchwała zyska te 50 pro, ponad 50% głosów, no to zostanie podjęta. Natomiast no, co wtedy można zrobić? W, w, w, w, zarówno w przypadku spółdzielni mieszkaniowej, jak i w przypadku wspólnoty mieszkaniowej, jeżeli ta działalność jest faktycznie uciążliwa i przeszkadza mieszkańcom w normalnym funkcjonowaniu, takim bieżącym, korzystaniu z lokali mieszkalnych, to zależy, bo jedni powiedzą, że im pomaga, innym, inni powiedzą, że uciążliwa No tak, no, a... ale jeżeli jest to naprawdę działalność sklep. uciążliwa, generuje hałas i yy, yy, yy, yy, faktycznie powoduje, że, nie, że odpoczynek nocny jest zakłócony, no to wtedy mamy do dyspozycji takie yy, ogólne yy, mechanizmy których możemy użyć, czyli zawiadomienie do Straży Miejskiej, na policję, do inspekcji sanitarnej, czy tam na pewno wszystko jest zgodnie z I będziemy tym uciążliwym z sąsiadem z naszej poprzedniej rozmowy. Tak, i będziemy tym uciążliwym sąsiadem. Niestety no, życie we wspólnocie, czy to we wspólnocie mieszkaniowej, czy we wspólnocie rozumianej bardziej ogólnie w spółdzielni mieszkaniowej z innymi ludźmi, powoduje to, że nie zawsze wszystko jest idealnie. A ta stówka dołożona na przykład do opłaty za dostęp do ciepłej wody. Piękny przykład. Tak? Ja z tą panią jak bardziej szczegółowo porozmawiałam, okazało się, że to jest w pozycji, w, w, jak mamy wymiar czynszu w spółdzielni mieszkaniowej, to Aha. zawsze są pozycje. Pozycje zależne od spółdzielni i pozycje niezależne od spółdzielni, czyli związane z dostawą mediów do budynku i, to i do jest, poszczególnych lokali. I to jest zewnętrznie wymyśli. Tak, i to są po prostu, to jest opłata stała e, za dostawę e, Energii cieplnej, a nie, a nie jakaś opłata dodatkowa narzucona przez spółdzielnię. Ale widzi pani, jak to. Czy ludzie są już tak nastawieni, że na pewno tam ktoś kombinuje, mhm. że nawet nie sprawdzając, czy sprawdzając, nie rozumieją do końca, dochodzą do wniosku, że a oni tu mnie chcieli. Tak, skąd, tak, się... skąd ta opłata? Natomiast no, każdy rachunek, nawet za prąd, który, gdzie umowy sami indywidualnie pod, podpisujemy, to mamy opłatę za prąd zawsze rozbitą na tak zwaną opłatę stałą i opłatę zmienną. Mm -hmm. Pani mecenas Jana Milczarska, my się powinniśmy mówić na parę godzin takiej rozmowy i tak byśmy tak punkt po punkcie, punkt po punkcie i, I o trzeciej nadranu, czy o piątej nadranu <śmiech> jak w tym zebraniu byśmy <śmiech> tak. się mówili na kolejną <śmiech> następną. Bardzo pięknie dziękuję. Do następnego zobaczenia w takim razie. Dziękuję również. Do widzenia.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 Da się czas ta... Pory roku roku.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 Josera We care, you grow. Au! Znów ten ból. Bolesna zmiana w jamie ustnej? Mm -hmm.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 Czy pamiętasz dzień, w którym to się wydarzyło? Czarnobyl. Świadkowie tragedii. Pokaz specjalny dzisiaj od 20 w National Geographic.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 Sport Wiedynca, Rafał Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No i Iga Świątek na początek, bo ona co prawda w kilka no dni właśnie, odpoczywała, co się dzieje? ale jest na czwartym miejscu w światowym rankingu ciągle. No i jest aktualizacja tego rankingu. Traci tylko sześć punktów do trzeciej amerykanki Coco Goff. Najlepsza oczywiście wciąż Arena Sabalenka. W tym tygodniu turniej w Madrycie też na nawierzchni ziemnej. No i zobaczymy tam Iga Świątek, ale także Magdalinet, która jest 59 w rankingu, 38 Magdalena Fręcha. 87 tygodni już na czerwę. Ale arena Sabalenka. Także jak ktoś, dla kogoś, kto lubi statystyki, to może się tutaj e, po prostu popisać. Słuchaj, ten... na listach przebojów takich muzycznych Muzyczny. nie ma takich cudów. Aż tak, nie nie. Aż tak długo się, tak nie, długo się utrzymuje. nie utrzymuje. Nie. to można. No. no ale na listach przebojów nawet się tak nie ludzie potrafimy. głosują, a tutaj wychodzi taka Sabalenka i sama decyduje o tym, co się dzieje na korcie. Wśród mężczyzn Hubert Hurkacz, 63, utrzymał tę pozycję. 74, Kamil Majszak, prowadzi wciąż Włoch Janik Sinner przed hiszpanią z panem Carlosem Alcarazem. W piłkarskiej ekstraklasie tutaj ciekawie, bo zbliża się oczywiście koniec sezonu. Nasze studio jest 13, ale jeszcze kilka meczów trzeba rozegrać. O utrzymanie się w elicie i walka o miejsce w pucharach jest zacięta. Na dnie tabeli wciąż Termalika Nieciecza. Wczoraj przegrała z Wisłą Płock 1-3. Trener gospodarzy Marcin Brosz żałował niewykorzystanych szans.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 Beniaminka, Unie Leszno, ale minimalnie. 46 do 44 to druga kolejka. Faluba z Zielona Góra, GKM grudziąc z powodu problemów z pogodą przełożony na 23 kwietnia. W tabeli na czele Motor Lublin, oczywiście z Bartoszem z Marzlikiem. No i na koniec snuker. Rzadko mówimy o tej dyscyplinie. co, co, co? Snuker. Co to jest? No jest tak. Przy stole bilardowym się wbija. Snukerowym właściwie. Bilard. Wbija. No podobny, podobny, ale inne trochę zasady. No i po raz pierwszy w historii Antoni Kowalski, 22 po raz pierwszy, jeśli chodzi o polskich snooker, wystartował w Mistrzostwach Świata. Przegrał już w pierwszej rundzie 4 do 10 z trzykrotnym mistrzem świata, czyli waliczykiem Markiem Williamsem. No ale odnotowaliśmy. zahaczyliśmy, że już pierwszy Polak w tym turnieju niesamowitym, bo to w Sheffield, od lat 70. jest rozgrywany, wystartował. Na razie jeszcze dalej nie przeszedł, ale mamy nadzieję, że będzie się rozwijał. Ale można w domu trenować. Oczywiście. No to są to takim... zła... Może to jest taniej w miarę Mini stoły. Od tenisa, że. Tak, tak. Pan się zna na agresji agresywnej jeździe na rolkach. No nie polecam, ale kiedyś pamiętam Dobrze, że zauważyłeś Bo po zauważyłeś... Jedenastej mistrz świata i mistrz Polski W agresywnej jeździe na rolkach jest taka dyscyplina o, to może zapytasz... Będzie to w tym studiu, o te... wiedzie o... podobno no, wspaniale o co mam zapytać? O, może zapytaj właśnie jak to się wszystko zaczynało Bo ja pamiętam lata 90., Kiedy do Paryża jeździłem no. jeszcze z rodzicami I tam właśnie na Trocadero, Czyli pod wieżą Eiffla Były takie bardzo agresywne jazdy na rolkach Ustawiali sobie różne, różne słupki Właśnie skakali bardzo szybko tam jeździli, może tam to się wszystko zaczęło. on jest z Siennicy. To są okolice Mińska, Mazowieckiego. Tam, tam chyba było troszkę inaczej. Troszkę inaczej Ale jakoś istotne. się nauczył i wygrał, widzisz. Teraz jeździ i pokazuje nim, jak to się robi. 14 lat. Y, będzie po 11. Rwowała. Dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Cztery pory roku. cztery pory roku w radiowej jedynce i to jest stulecie programu pierwszego polskiego radia. Nie mylić ze stuleciem polskiego radia, bo to dwie różne rzeczy, ale jest taki człowiek, który wie na ten temat najwięcej. Urodziny Jedynki. Stulecie polskiego radia. I on jak ten detektyw z taką lubką sobie chodzi i sprawdza te radiowe archiwa, a tam takie skarby, takie cuda i takie opowieści, że, że człowiek mówi, nie, naprawdę tak było? O rana przez tyle lat wszyscy mówili, że jest inaczej. Grzegorz Kalinowski, dzień dobry. E, tak, tak. Jestem z całą pewnością najlepiej poinformowanym człowiekiem w tym studiu. <śmiech> dobrze. Tylko dlatego, że pewno, że nie podjąłeś się. A gdybyś tak po prostu pojechał jak ze sprawą Heweliusza i zagłębił się głębiej? Heweliusz tak. jest prostszy chyba. Słucham? A historia Polskiego Radia myślę, że jest jednak trudniejsza. E, Dłuższa. Szczerze mówiąc, no. słucha nas ktoś? Chyba nas ktoś słucha, Słuchające. ale dobrze. Słucham. Przyznam się to mnie przerosło, to nas przerosło i doktora Marcina Hermanowskiego, który jest współtwórcą podcastu i Maćka Waleckiego. Ty powiedziałeś w sobotę coś takiego, że 100 podcastów o polskim radiu na stulecie... To by było stulecie, za mało, choć tak, to by było dobry też, pomysł. To też tak? by było za mało. Ja jeszcze na jubileuszowym koncercie, kiedy Luke grał swoją suite o polskim radiu, o, tej, o tych stu latach historii, które... E, można było wraz z radiem prześledzić, przypomnieć sobie, pojawiły się takie rzeczy, o których no tak, a dlaczego u nas tego nie będzie? Zaraz, zaraz, zaraz, ale u, u Luka nie było tego, tego, tego i tego i tego i tego. A u nas czym, będzie. A u nas będzie. To jest nie sposób, proszę a, a państwa, co będzie dziś? Zmieścić. Bo dzisiaj pierwszy odcinek tak oficjalny, tak. tak? Dzisiaj będziemy rozmawiać między innymi dlaczego 100 lat zaczęliśmy obchodzić e, rok temu, a teraz znowu Zaczynamy obchodzić jakieś kolejne stulecie. Ile tych stuleć y, będzie? Zależy, dla tak. kogo to pytanie. Zależy do kogo, o kogo chodzi, czy o instytucję, czy o eksperyment, czy o samo założenie, czy o program nadawany jako Radio Warszawa, jako jedynka, jako program pierwszy Polskiego Radia. Najpierw tu mówi Warszawa, a potem tu mi Warszawa pierwsza, tak? była Warszawa druga. Ta, tak, się tworzyły, tak się tworzyła historia Polskiego I to Radia. to były fale, średnie fala 480 metrów. Niedługie jeszcze nie na długie, początku. A nie to długie. Nie długie. Po to, to dzisiaj o tych początkach i w ogóle skąd ta data? Tak Czyli jedziecie po kalendarzu i wyjaśniacie punkt po punkcie dlaczego tak, a dlaczego tak. Jak się interesowali tym politycy na początku? Co się stało z panią Sztąpkówną? która się była stało? Pierwszą gwiazdą polityka, drugi panie. Polityka, drugi panie. Miała była... problemy? Pierwsza ofiara kadrowych przetasowań w polskim radiu, których Uuu. potem było jeszcze bardzo wiele e, i były postacie politycznie tak nieprawdopodobne. E, my mówimy, że żyjemy w takich czasach, gdzie polityka ingeruje w media. gdzie Nie wiecie, co się dzia działo wcześniej. Nie wiecie, co się działo wcześniej. Mówiło się o tym, że panią Sztąpkównę zwolniła oficerska obsada kierownictwa radia, bo tak w rzeczywistości było i też będziemy mieli wypowiedź historyka na temat tego, mm -hmm. że m, media w Polsce, Polska Agencja Prasowa, Gazety, Radio były obsadzane przez oficerów i to uwaga oficerów. Byłych oficerów oddziału drugiego, mm. sztabu generalnego. No, krótko mówiąc, wywiadu. od razu była taka słynna audycja, najbardziej popularna przed wojną, po wojnie to lato z radiem, natomiast przed wojną to Wesoła Alwowska Fala i też w ramach czystki ją usunięto i zakazano im używania nazwy Wesoła Alwowska Fala. Tam się słuchacze strasznie buntowali, mówili, że tak nie może być i pozwolono po paru następnych miesiącach na powrót niektórych osób na antenę, ale już pod inną nazwą, i stąd się wzięło szczepciu i tancio to dopiero później, więc nawet coś takiego padało ofiarą politycznych rozgrywek. To, proszę bardzo. Ale 49 rok i fala o, 49. inna fala. Speaker Martyka. Mówimy o paskach, które przelaty, przelatują czasami na ekranie i, i w telewizji po prostu odciągają wzrok od bieżących wydarzeń, od reportaży, które pojawiają się w niektórych stacjach i taki pasek krzyczy o rzeczach niewiarygodnych, więc Speaker Martyka to był taki Pasek, Czerwony pasek. Bardzo czerwony pasek. Dosłownie czerwony pasek. Czerwony. Dosłownie czerwony Jak tego pasek. posłuchać? Jak ten pierwszy odcinek? Gdzie, gdzie tego szukać? Jak? W jaki sposób? Jak to będzie... pod, podcasty Polskiego Radia y, trochę m, może m, to poprawnie politycznie nie będzie, ale chyba nas trochę zainspirował Woody Allen. Tak? To jest teraz mhm. wstydliwe nazwisko. Ale w czasach, kiedy Woody Allen jeszcze był porządnym facetem, nakręcił taki film pod tytułem Wszystko, czego chcielibyście się dowiedzieć o. Mhm. No i y, to będzie wszystko, czego chcielibyście się dowiedzieć o jedynce. Czyli w internecie wynajdujemy sobie, albo na swoim smartfonie na ekranie, bo to będą mm -hmm. pewnie wszystkie platformy, jak znam życie, te podcastowe, gdzie tam można znaleźć polskie radio i w tym pakiecie tak, pojawisz się ty dziś, jutro, pojutrze, pojutrze. Po aż, po aż do przyszłej niedzieli. Dzisiaj o ludziach Polskiego Radia, czyli tak w skrócie... A, e, liczyłem na to prawdę mówiąc, że, że będzie inny, może dzisiaj prowadzący, bo tak trochę niezręcznie zabrzmieć, bo, zabrzmi, bo to będzie odcinek. Chcesz od... powiedzieć, że ja też wystąpię w tym odcinku? No, to jest odcinek, kot... się oh, To coś? jest odcinek, kod do Czejarka. Bardzo dziękuję, zaczerwieniłem się. Sztąpkówna naprawdę była ważna. Grzegorz Kalinowski, zapamiętajcie, Państwo to nazwisko, to nazwisko znacie, ale to, że to są teraz także podcasty o historii Polskiego Radia, dziś odcinek pierwszy, a potem kolejne. Sto lat ma się tylko raz ale potem będzie 200 W. 300? 300 też. Zobaczymy, jak będzie dalej. cztery pory roku w Radiowej Jedynce i to jest program Pierwszy Polskiego Radia. Jeżeli państwo chcecie posłuchać tego podcastu, podcastowa strona Polskiego Radia Grzegorz Kalinowski i tam każdego dnia przez siedem kolejnych dni stuletnia historia programu Pierwszego Polskiego Radia. A szczerze mówiąc jak czegoś tam nie będzie, co chcielibyście wiedzieć, zadajcie to pytanie. Jak znam Grzegorza, to on potropi, sprawdzi i na te pytania wam później odpowie, a jak nie on to my te odpowiedzi zbierzemy. Sporo tego jest. Po godzinie jedenastej po godzinie 11:00 mistrz w jeżdżeniu agresywnym na rolkach. Czy ktoś się na tym zna? Czy podpowiedzi mi o co pytać? 71-151, facebookowy profil Radio Jedynki. Czekam. Macie jeszcze paręnaście minut na te podpowiedzi. music man, melodies so far my best friend. But my words are gone. See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 14. Zapraszają. Marcin Wojciechowski i Ula Kaczyńska. Jedynka to jest radio. Autopromocja. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 Sen, ja to wiem daje nam Valerin sen a, a, a śpisz raz dwa bo wam. Element diety ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Walerin Zdrowa dawka snu. Wyciąg strzelanic wspomagał prężenie. Wyciąż trzykek nie wspiera utrzymanie zdrowego snu a Flofarm. Nie wiesz, które choroby będą groźne dla zbóż w tym roku? Mącznia, grze, septoriozy, a może DTR. Potrzebna uniwersalna ochrona? Wybierz Delaroforte. Delaroforte to sprawdzony fungicyt na pierwszy, drugi lub trzeci zabieg w zbożach. Kup Delaroforte i odbierz 4 zł za każdy litr w programie Kometa. Pytaj u autoryzowanych dystrybutorów Bayer. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym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 Wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Skazany w odzwyczajaniu się odpalenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić cytyzyniklina, półtora miligrama, tabletki, afrofarm. Dysmoksan. I już nie palisz. Reklama. Ogłoszenie społeczne.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 Wejdź na serduszko.org.pl Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć? Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Patryk Bedlinski zapraszam. Do poważnego wypadku doszło na łódzkim odcinku autostrady A2, nie żyje jedna osoba. Przed piątą rano w miejscowości Wiktorów, między węzłami Emilia i Wartkowice, zderzyły się dwie ciężarówki. Stojący na poboczu zestaw ciężarówka z przyczepą, gdzie trwała wymiana koła, uderzył drugi duży pojazd. Wszyscy, którzy zostali poszkodowani, w chwili zdarzenia znajdowali się poza pojazdami, a dwójka w kierunku poznania jest zablokowana. Za węzłem Emilia, a na miejscu pracują służby. Dla tych, którzy jadą autostradą. W kierunku Poznania policja wyznaczyła objazdy. Z węzła Emilia krajową 91 do Łęczycy, a potem z Łęczycy do węzła Wartkowice drogą 703. Od Państwa też płyną wieści z autostrady A2, choć to inny odcinek. Na autostradzie A2 między węzłami Grodziska Wyspierski w kierunku Poznania z jeden pas zajęty przez służby drogowe i korek kilka kilometrów. Prosimy uważać. Tutaj chodzi oczywiście o trasę z Warszawy w kierunku Łodzi i Poznania. Drogowe problemy także na 91C w okolicach Kowala od strony Lubienia Kujawskiego. Na 261 km pracują służby, które gaszą halę przemysłową. Na miejscu policja kieruje ruchem, więc najprawdopodobniej nie poruszamy się wszystkimi pasami. Prosimy zatem wyjątkowo uważać. Na trasie Sandomierz-Stalowa Wola były problemy po kolizji trzech samochodów osobowych. Tam jechaliśmy naprzemiennie, to już na szczęście za Kłopoty się zakończyły i wszystkie pasy ponownie są dostępne. Małe spowolnienia jeszcze są możliwe, na przykład w Łomiankach na Siódemce. Zwalniamy też na a o której mówił nasz słuchacz na trasie prowadzącej z Warszawy w kierunku Łodzi. Zwalniamy też delikatnie pod Krakowem na A4, za Skawiną w kierunku Katowic. A w Śląskiem dobra drogowa sytuacja. Korków nie ma na S1 czy też S86.